Witamy Państwa bardzo serdecznie. 18 stycznia 2022 roku. Antywirus po tej stronie. I gospodarz ze z po drugiej. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Eurokołchoz czy Generalna Gubernia. Promocja biedy i zniewolenia. Skarbówka w depresji administracyjnej. Księgowi na psychotropach a także topimy marzannę, czy może od razu lepiej całą gospodarkę. Także to wszystko zbiega się w pewnym obszarze, który jest naszym udziałem. To od czego zaczniemy? Może od czegoś z naszego podwórka? No żeś tak zawistował ostro, że wszyscy słysząc te hasła przysiedli, bo to nie wiadomo, czy już wyłączać, czy to zostanie skasowane w trakcie nagrywania. No. No, na początek to ja będę się bardzo hamował. Po pierwsze z nazwiskami, z nazwami instytucji i tak dalej. To raczej pod koniec, bo jeżeli to się zjawia na początku, to się wszystko wywala. Więc my tutaj teraz tak zaczniemy między poezją a prozą. Między ustami i brzegiem pucharu. <głos> Albo inaczej takiego wała jak Polska cała. To już z grubej rury. Mam na myśli tutaj pewien system gospodarczy, czy może nawet politykę fiskalną, ponieważ no nie myślałem, że kiedyś stanie się to motywem przewodnim naszej tutaj krajowej polityki skarbowej, no ale jednak stało się to faktem. Wracamy do, do, do przeszłości, do tradycji. Do, do czego mamy wracać? No? Na co się powoływać? Na czym stanąć, kiedy mgła, nam, że tak powiem, nas oślepia jarzącym światłem, jak to było? Ostry, ostrym cieniem mgły? Tak, dokładnie ostrym cieniem mgły, ale ta mgła, jeżeli chodzi o przepisy skarbowe i podatkowe, no bym powiedział, że spowiła wszystko i wszystkich, bo jeżeli jednego dnia przed liczeniem wypłaty schodzą trzy różne aktualizacje tego samego programu płacowego, po czym się okazuje, że one również są nieaktualne i dopiero kolejnego dnia przychodzi czwarta aktualizacja, no to możemy powiedzieć, że yy, żyjemy w lekkim rozstroju nerwowym. Ty się nie lituj nad sobą, bo ty pomyśl sobie o tym biednym programiście, któ którego to się wszystko, że tak powiem, sprowadza, któremu kilka razy ktoś tam dzwonił i go opierścionkowywał, że to się panie znowu nie zgadza. I on trzecią wersję musiał kompilować na biegu na smartfonie, jadąc do firmy. Weź, weź to ogarnij, no. W takim... To ciężka sprawa. No, to, to że dobrze zarabia, to, to jest jedno. Ale to, że, że, że, że on ma po prostu siwe, wypadające włosy, to jest drugie i nie da się tego ukryć. Także. Ech. Ech. Rosiewicz kiedyś śpiewał, że Ciężka jest dola bankiera, tak? Ciężka nie. jest dola bankiera. A co dopiero programisty, proszę siebie, w no, no. czasach realnego socjalizmu. To już to, to tego nie ogarniesz, tak? To, to na spokojnie się nie da. Mnie się tutaj kojarzy, kojarzy mi się taki zestaw winowajców. Więc byli już winni księgowi, byli winni programiści, byli winni przedsiębiorcy, e, także administracja skarbowa również nie stanęła na wysokości zadania, ponieważ nie zrozumieli przekazu odgórnego. Po prostu nie nadążają za, e, jakby to powiedzieć, twórczością e, naszych rządzicieli. Ale co pan przepisów nie rozumie? Proszę pana, było szkolenie, tak było, przed świętami. To znaczy między, między śledzikiem a, tym, a sprawozdaniem rocznym. Było? Było. No i czego pan nie ogarnia? Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. Czyli krótko mówiąc zarobiliśmy wszyscy mniej. Także szereg się podniósł krzyków niezadowolenia od nauczycieli, przez mundurowych i także innych. Emeryci również dostali po, no, po kieszeni. Także kolejne poprawki są w drodze. Tak, ale ja chciałbym cię uspokoić, że z zamierzeniem naszego jaśnie panującego premiera Mamora to nie jest, broń Boże, dokuczenie tobie, żeby w styczniu dać ci po pęcinach i uciąć ci kawałek ciężko zarobionego grosza. To nie było. To pomysł nie na tym polegał. Pomysł jak zwykle jest bardzo przebiegły, zagmatwany i polega na tym, żeby dać ci teraz cukierka, a następnie tak go ładnie opakować i opodatkować, żeby na końcu wyszło Rozpakować na to, że, z niego? że musisz dopłacić w ten albo w inny sposób, bo 500 plus i inne gadżety no, nie są za darmo. I jakoś to trzeba sfinansować. Już żeśmy się na tarcze różne tam wypruli, jak to mówią u nas na mieście. No i, no i już wiemy, na początku stycznia, to jest wiadomość przed tygodnia, że minister Kościński oczywiście nie ma żadnej wątpliwości co do stabilności budżetu, ale swojemu naczelnikowi przekazał pewną wiadomość, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ten budżet trzeba będzie nowelizować w drugiej połowie roku, czyli już za sześć miesięcy, no. czyli że coś tu się nie spina, nie styka. I, no i coś trzeba będzie, że tak powiem, dostrajać. No. Przyczyny są znane, no to przecież nie ministrowie są winni, którzy nas bronią i nie jest winna koniunktura. Nie jest winny prezes Narodowego Banku Polskiego, który być może mimowolnie stanie się, że tak powiem, ofiarą tego całego kociekwiku. Nie ma winnych, no bo winny jest COVID, a tak naprawdę to y, służalsze do niego podejście kopiujące nakazy z jakiejś nieznanej nam centrali. No bo chyba nie jest dziełem przypadku, że ponad 100 suwerennych państw na świecie robi dokładnie to samo w tym samym czasie. Tak? No niejednokrotnie y, o, o tej samej prawie że godzinie, tylko w y, kategorii startu dnia roboczego. No tak, no bo jak ty... słońce na szczęście jeszcze jak to mawiają starożytni kręci się wokół ziemi, a tak naprawdę Kopernik mówi, że jest odwrotnie, ale to nie ma znaczenia, no bo krąży po nieboskłonie, tak? Z pewnymi opóźnieniami. W, w Moskwie jest trochę wcześniej niż w Warszawie, ale tutaj już usilnie nad tym pracujemy, żeby, na, żeby było już poprawnie. No i ciekawe, kiedy to nam się uda. No, tutaj widać powolutku te zbieżne działania we wszystkich krajach, chociaż my to odczuwamy oczywiście z bliska najbardziej, bo każda niepewność systemu prawnego no, powoduje, że te nasze działania są lekko przyhamowane. Nie bardzo wiadomo skąd mogą przyjść jakieś kary grzywny, które, jak żeśmy poprzednim razem mówili, nawet dziecko za brak uprawnień do prowadzenia rowerka czy hulajnogi może dostać 1500. To jest też szczególne upodobanie tutaj władzy do karania nas na wszystkich obszarach. Taką modną karą, to już przyrodo się pojawiło, to był 1 milion, albo odniesienie do wartości obrotu. Także te kosmicznej wysokości kary widzę, że to już weszły do języka administracyjnego i tak bez ogródek już wszyscy rzucają tymi kwotami. Nie jak się to ma oczywiście do zarobków poszczególnych osób czy do zysków i przerobów firm. Natomiast y, brzmi tak dosyć, y, bym powiedział, kołchoźniczo, czy tak jak właśnie z Generalnej Guberni. Przede wszystkim nakazy, zakazy, kary wszelkiego rodzaju Czyli budujemy wspólny system. Tak, ale zwróć uwagę na poziom skomplikowania tego, tego, tego całego cyrku. Bo tego nie można nazwać reformą. Bo to by był komplement dla poprzedników, niezasłużony. To, to, to nie jest nowelizacja kolejna. To jest jakaś, powiedziałbym, nowego rodzaju rewolucja podatkowa, ale nie w sensie pozytywnym, bo ustawa objętości 700 bodajże stron, która przewraca wszystko do góry nogami po to, żeby wszystko było lepiej, tak? podawana z niewielkim wyprzedzeniem, nie wiem ilu, 20 godzin, tak? Czy, 20, czy 48 tak zwanym posłom na Sejm, czyli prawodawcom nominalnym pod dyskusję, żeby się zapoznali i będą głosowali, bo tu mamy taką nowelizację, naprawiamy podatki i to bo bez tego to Polska umrze, bo przecież musi być finansowanie tego. No to to jest jakiś nie, niepoważny cyrk. Bo tego rodzaju opasłych ustaw nie powinno się zaprowadzać w takim trybie między wódką a zakąską, między piątą a siódmą wieczór. To musi być poprzedzone wnikliwą analizą, potem debatą, a na końcu dopiero dyskusją parlamentarną. Ale tego wszystkiego nie było, bo czas nas goni, bokowi i tam inne rzeczy, i świat pomyka naprzód. Ja wiem, że teraz. Istnieje taka moda na świecie, na tej samej zasadzie demokraci Bidonia się, że tak powiem, zakuśtykali w kozi róg, bo tak się po piłkarsku zadryblowali w narożniku, udając przed przeciwnikami różne dziwne rzeczy, że ich jeden z senatorów po prostu wywalił w powietrze. No, co było niespodzianką nieoczekiwaną przez nikogo, ich sztandarową ustawę tak zwaną infrastrukturalną, czyli ten plan, tam trzech czy czterech bilionów dolarów, flagowy okręt bidonia, że trzeba teraz zainwestować tak, w przyszłość i to i w poprawność polityczną, i, i w miejsca pracy i tak dalej, i w ochronę środowiska i we wszystko. No i ta ustawa, jak pamiętamy, kilka tygodni temu przepadła głosem jednego senatora, demokraty, który powiedział, że pod czymś takim, to on na pewno nie jest w stanie się podpisać. Po prostu nie, nie może zmusić ręki do tego aktu, bo, bo jest to taki bubel nieprawdopodobny, liczący kilka tysięcy stron, że nikt o zdrowych zmysłach nie jest w stanie tego przeczytać, przetrawić i zrozumieć, nie dlatego, żeby to przekraczało zdolności umysłu, tylko po prostu czas był na to za krótki, a jest to działanie przewrotne i podstępne, tak? No. no. Niewielu jest już sprawiedliwych, widać w, w tych organach ustawodawczych na świecie, także niewielu jest w stanie się przeciwstawić i wypowiedzieć swoje. Zdanie, które no po prostu obnaża mizerię tych aktów prawnych, które są niedopracowane albo wprost przeciwnie. One mają wprowadzić chaos i niejasności. Mają wprowadzić chaos i niejasności i znane projektodawcom jasności, w które oni przejdą tunelikiem, bo po prostu wiedzą, gdzie jest ta furtka złota wkomponowana w niejasny, zamglony krajobraz. Oni tam walą w ciemno, bo wiedzą, gdzie on jest. Po prostu. I nie mają żadnych wątpliwości. No i to, Ja to wiem. Ja nie jestem w stanie tego wykazać tu detalicznie w tej konkretnej ustawie objętości 700 stron. Ale powołuje się na doświadczenie historyczne wielu poprzednich ustaw podobnych, nie tylko u nas, ale na świecie. No bo one, tak te, te ustawy, tak są konstruowane przez lobbystów. Ja nie wskazuję palcem, kto to jest personalnie, ale przecież można ich odgadnąć. tak? Kto mniej więcej tam w tym maczał palce w konsultacjach zmian podatkowych. Zawsze wtedy pojawiają się badacze pisma i czarodzieje, szczególnie przy instytucjach rządowych, które tłumaczą na czym polega oczywiście za grube pieniądze. Na czym polega idea przewodnia tego aktu prawnego? No, idea jest taka, żeby Ciebie uszczęśliwić. Dlatego, że będziesz płacił, będziesz płacił mniej, bo obniżą Ci podatki, ale efektywnie będą więcej zbierać. No i zgadnij, gdzie to jest pułapka. W ogóle nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy. To wiesz, że to jest no to, to Do, właśnie do tego do... zmierzamy przecież. O prawo Jasiu, jakie cudowny skrót. No właśnie o to się rozchodzi w tej bajce. Przecież to jest tak logiczne, że aż uderza w, w, w te zamglone oczy. <głosy> Swoją jasność. Dobra, jak to się pięknie składa. Jest I tutaj to... mamy... Promocje biedy i zniewolenia, bo to jest taka okrężna droga, taka elegancka, z ochroną środowiska, z, różnych, z różnymi rzeczami tego typu. Natomiast no, ta prawda goła jest po prostu całkiem goła i biedna. Wiesz, że chciałoby się inaczej, tak? Chciałoby się inaczej. Ja myślę, że tutaj myśmy już sobie wielokrotnie powiedzieli na temat rozmaitych odcieni szarości, które w polskiej gospodarce myślę, że teraz będą miały jeszcze większe spektrum. 150 tysięcy odcieni szarości. Po prostu to się aż samo prosi. Ludzie są naprawdę pomysłowi, potrafią bardzo wiele rzeczy pokonać, wiele trudności. Myślę, że te, te troszkę zapomniane umiejętności znowu wrócą do, do łask i już Również młode pokolenie będzie podpatrywać u, u wujków, dziadków, którzy prowadzili interesy jako prywaciarze czy rolnicy w dawnych czasach. Jak to się robi? Wiesz, powiem Ci, moim ideałem byłby bardzo prosty, prymitywny wręcz system jakichś ryczałtów kilku stawek z prostymi zasadami, spisany na czterech stronach maksimum. Bo więcej nie potrzeba, żeby przy, przepisać, przetłumaczyć na język zrozumiały, a jednocześnie spójny, prawnie i przejrzysty zasad, które rządzą poborem podatków. Więcej nie trzeba. Jeżeli to się rozrasta do iluś tam set stron, których, do których trzeba powoływać biegłych, żeby nam tłumaczyli, co tam jest i gdzie są furtki obejścia i niebezpieczeństwa i tak dalej, nie można samemu własnoręcznie przy użyciu przesiętnej inteligencji napisać zeznania podatkowego, niezależnie co robisz. Czy prowadzisz małą firmę, czy jesteś szewcem krawcem, czy złodziejem, nie daj Boże, albo jakimś prywaciarzem, albo pracobiorcą, tak, to no to po prostu cały ten cyrk jest psu na budę, bo to wiadomo, że jest złodziejstwo i oszustwo. Jeżeli to jest nieprzejrzyste i zajmuje kilka dni przejrzenie, zrozumienie, skonsultowanie się z jakimiś księgowymi, jak to napisać, co tam złożyć i tak dalej, to wiadomo, że to jest z definicji złodziejstwo, bo twoje istnienie na tej ziemi nie polega na studiowaniu nowych wersji pisma, jeszcze lepszych, unowocześnionych, wydanych przez jakiś szakali w przebraniu twoich deputowanych, tak, w okrągłym cyrku. Nie na tym polega twoje istnienie na tej ziemi. Ty masz pracować wydajnie dla siebie, dla rodziny, dla swojej społeczności, dla swojego kraju, tak, w tej kolejności. Jeżeli tę kolejność ktoś ci zaburza, bo zabiera ci spokojny sen tym, że bo ja czegoś tam nie wpisałem, a tu się pomyliłem, a w rubryce 37 być może nie jest tak albo inaczej. Bez twojej woli oszukania, bo po prostu źle napisałeś przecinek, albo nie zrozumiałeś, co kolejna korekta jakiegoś gównianego przepisu naprawdę znaczy. No to przecież jest jasne, że ktoś ustawił cię w roli jelenia i występujesz na polowaniu i ktoś do ciebie z ambony strzela, to ty jesteś zwierzyną łowną. I, i zamiast być tym oraczem, rolnikiem i tym pracownikiem pocie czołam tworzącym dochód narodowy, stałeś się zwierzyną łowną do upolowania. Bo ktoś ci znajdzie konkretny przepis z paragrafu 37b, akapit trzeci, że proszę pana, ale ten wyjątek tu nie obowiązuje. Wobec tego naliczamy panu opłaty karne dodatkowe wstecznie 5 lat do tyłu i wtedy proszę pana, no... Niestety, kara wynosi tyle, że zabiera panu cały dochód, przychód, rozchód i proszę pana, cały pański majątek, bo długi się spłaca, zwłaszcza wobec ojczyzny. Tu jest decyzja, czerwony stempel, no no i pan do to panu właśnie... zajmuje. Także słuchaj, to, to przestało być zabawne, ta, ta, ta no cała... Ten cały cyrk, wiesz, bawienie się w jakieś ceregiele i tam, że tam ustawa podatkowa nowa że poprzednie nie zdążyłeś jeszcze, że tak powiem w całości przetrawić swoim księgowym i od kilku lat obowiązującej, bo co roku się pojawiają nowelizacje, które to przewracają. Nie wiadomo po co. No to teraz jest rewolucja totalna i trzeba zaczynać od zera i orać to ze swoim biegłym księgowym, bo ten normalny to już przy tym wysiada. Bo ten, którego wykorzystywałeś na ryczałcie, po prostu nie daje rady. I powiedział, wie pan co, to musimy rozwiązać umowę, bo ja chyba tego, to, to podnoszę stawki teraz. Nie? No to i szukasz nowego, i nowy, to którego pierwszego znajdziesz, to już ma stempel biegłego księgowego, bo ten normalny już nie wystarcza. No to jeżeli do tego dochodzimy, no to chyba rozumiesz, że kto jest jak no mówią, teraz bez, Amerykanie. Bez biegłego, kto, to kto jest, kto jest. E, kto jest frajerem przy stoliku. No mamy gramy w pokera, tak? I pierwsze przykazanie szulera brzmi jeżeli przy rozdaniu nie wiesz, który jest frajerem, to znaczy, że frajerem jesteś ty. <grym> Ja jestem zwolennikiem, bo muszę tutaj zrobić przeskok przez wieki. Średniowiecze miało swoją dziesięćnę i bardzo wielu modernistów narzekało na okropne obciążenia podatkowe. Ale tak się składa, że jedna z pierwszych lekcji ekonomii, która przybliża wpływy podatkowe do budżetu na podstawie krzywej lafera, Mówi, że właśnie w okolicy 10% te wpływy są największe, ponieważ nie opłaca się kombinować po jednej stronie i upraszcza to cały system obliczeniowy, a także koszty ściągalności. Natomiast yy, nie przypominam sobie, ażebyśmy zdążali do tego poziomu podatków yy, w nowożytnej historii, i tylko średniowiecze pozostaje tą niedościgłą epoką, kiedy obciążenia były naprawdę mizerne. Były godziwe i wystarczające dla utrzymania dosyć rozległego i skutecznego aparatu administracyjnego państwa. I tyle wystarczało. A że obecnie dążymy do tego ideału, z prędkością ujemną, w dodatku przyspieszającą, no to chyba to nie jest wina mędrców starożytności i średniowiecza. To już chyba jest wynalazek nowożytnych macherów od pieniądza, którzy wynaleźli ujemne stopy procentowe, quantitative easing, wielki reset, tarczę antykryzysową, i tym podobne rzeczy, które się rozchodzą w tempie błyskawicy, bo tu trzeba pochwalić Mamora z jego siłą medialną, bo jego rozwiązania razem z nazewnictwem zostały skopiowane już z tego, co widać, a jeszcze jest więcej tych śladów na początku 2022, gdzie? No w takiej oświeconej Francji. Macron nie powołuje się na Mamora, ale go kopiuje. Razem z nazewnictwem i z aparaturą bo nazywa swoją tarczę tarczą. Ty, niemożliwe, ale sprawdź sobie. Poprzednio to, była, to, to, to były fundusze wspierające, antykryzysowe, a obecnie od 1 stycznia 2022 jest to tarcza antykryzysowa. Emanuela Macrona. Ha! No właśnie. I to samo w Szwecji. Ja do głębszych źródeł się nie dokopałem, ale podejrzewam, że ta moda się rozniosła. Mamor jest jednym z tych inicjatorów. Także ja nie podejrzewam, aby był źródłem pierwotnym tych pomysłów, ale że sprawnie je wdraża, jest faktem. No i gratulacje, że tak powiem, za pomyślność medialną, bo tam, gdzie rządowi zależy na... na pozytywnym pijarze to uzyskuje oczekiwany wynik. Skuteczność rzeczywiście jest dosyć spora. Mówię to z mieszanymi uczuciami, no bo niestety to nas sporo kosztuje w efekcie finalnym, ale że jest skuteczny jest niezaprzeczalnym faktem. Także to nie do końca jest tak, że to taki nieporadny, siermiężny rząd jakiś tam badziewiaków którzy tu 500+, plus, tak dla takich frajerów, na wsioków tak promują. Nie, nie, nie. To jest bardzo skuteczne, przemyślane i bardzo przebiegłe. No, wystarczy. Podsunięte przez pierwszorzędnych fachowców, bo to wiadomo, że z korzeniami wszystko jest odpowiednimi. Tak, to jest przygotowane i mam mocne podejrzenie, że niektórzy doradcy mają siedzibę mocno zagraniczną. Sądzę po jakości no, tej te, te siły propagandy, bo ona jest nie tylko wielowymiarowa, ale też wielopoziomowa i wyrafinowana. To, to nie jest siermierzna technika poprzedniej epoki i poprzed, nawet poprzedniego rządu. Po rekonstrukcji tej gdy szydło wypadła z Sanek, to już wygląda poważniej. Ktoś tutaj mocniejszy wszedł, tak powiem, do do produkcji i to mi podpowiada, patrząc na warsztat medialno-propagandowy, że zmierzamy do jakiegoś poważniejszego paroksyzmu. Ja ci o tym wcześniej wspominałem, bo nie chciałem cię straszyć, a to, to, to jest jedna z podpowiedzi takich sygnalnych, że ta rozgrywka na froncie wschodnim Wcale się nie skończyła. Walka o tak zwane Trójmorze i to starcie z Putinem, o gaz, o inne rzeczy, to dopiero jest w fazie rozpędu. Stąd wzięła się ta profesjonalna, naprawdę z wysokiej półki propaganda, tutaj nie mam mowy o przypadkach, o jakichś przypadkach, które jeszcze się zdarzały często temu rządowi w poprzednim rozdaniu. Tutaj już przypadków nie ma, jest to robione z rozmysłem, z dużym wyprzedzeniem, i do tego wyprzedzenia właśnie należy między innymi wielopoziomowa rewolucja w podatkach, bo ona jest z kilkoma innymi ustawami sprzęgnięta między innymi z narodowym spisem powszechnym. No powiedziałbym w ten sposób, że ta etykieta i ten marketing tej zmiany był na tyle skuteczny, że wiele grup zawodowych i społecznych zorientowało się o co chodzi dopiero oglądając odcinek z banku czy przelew. Także do ostatniej chwili praktycznie żyli w przeświadczeniu, że że będzie fajnie, ale wyszło jak zwykle i że po prostu te pieniądze poszły gdzieś indziej. One być może będą w jakiś sposób redystrybuowane, w części oczywiście, bo to nie o to chodzi, żeby, żeby wróciły w całości. No ale y, stało się to dużo później, ta wiedza dotarła niż, y, niż, niż ta promocja, która w sposób skuteczny zamedliła oczy tym ludziom. No, jeszcze jeden dowód na przemyślaną i sprawną propagandę. Więc e, przypadków nie ma. Te, te wojenki, obzdety prowokowane między innymi przez Kaczyńskiego, ale nie tylko, to w dużej mierze mają znaczenie taktyczne, rozpraszające. Są to gry doraźne parlamentarne na naszym lokalnym podwórku, ale w rosnącej mierze są to zamierzenia, powiedziałbym, medialne, strategiczne. Mają za zadanie prowokowanie dyskusji i sporów na tematy no, nie całkiem jakby pierwszorzędne, ale które tam w, w trakcie ich trwania doprowadzą do zamierzonych skutków lokalnych tutaj w polityce, między innymi do wzmocnienia jakiegoś tam skrzydła partii, ale także do wypromowania pewnych pomysłów, idei, następnego kroku, które już są przewidziane. Ale żeby je wypromować, no to trzeba najpierw sprowokować jakieś, jakąś nawalankę, jakiś temat, Sporów, w którym to w naturalny sposób wyniknie. Tak to widzę. Pozorne roztrzęsienie, którego doświadczamy, nie do końca jest takim zjazdem swobodnym. To, to, to nie jest efekt przypadku. W sporej mierze jest to zamierzone i przewidziane. Nie do końca, oczywiście wariantowo, bo wszystkich wersji nie da się zaplanować, ale co do zarysów jest to wariantowo już, że tak powiem, skonstruowane. Także wahania opinii społecznej, te nagonki, różne tam spory i tak dalej w coraz większej mierze są skanalizowane. Ja obserwuję takie jeszcze takie zjawisko, a szczególnie pośród firm jednoosobowych, które zaczynają wyrejestrowywać działalności ze względu na poziom komplikacji i ryzyko jej prowadzenia. To też notują osoby pracujące w urzędzie, czy w urzędzie statystycznym, czy w urzędach miasta, gdzie rejestruje się i wyrejestrowuje działalności jednoosobowe. Także to jest moim zdaniem element grubszego planu, który czyści liczebnie gospodarkę z firm, które są trudno kontrolowalne. No, następuje konsolidacja, jest to typowe, typowa konsolidacja, czyli marksistowskie zjednoczenie, czyli przymusowa kolektywizacja, jakby to nie nazwać ma to miejsce na całym świecie, bo COVID i jemu towarzyszące działania gospodarcze i monetarne ten proces uruchomiły. Istnieje bardzo silny ciąg w społeczeństwach nie, krajów rozwiniętych, do których my w sporej mierze już się zaliczamy do unifikacji administracyjnej i finansowej konsolidacji przymusowej ze względu na obiektywne uwarunkowania rynkowe działalności wszelakiej, w szczególności gospodarczej, zarobkowej. I tutaj są bariery administracyjne, które rosną i skomplikowanie i niepewność rynkowa, Zmienność otoczenia rynkowego, te stopy procentowe, warunki kredytowe, zmienność w ogóle rynkowa, której doświadczamy, tak zwana cenowa nieprzewidywalność na poszczególnych rynkach, rosnące ceny surowców, nie dające się zaplanować w ogóle, biurokratyczne i samorzutnie występujące na rynku różne zatory, covidowe, tak, jako tam no ładnie to nazywają zerwane łańcuchy dostaw i tak dalej. To wszystko, to rozchybotanie wielowymiarowe po prostu yy, nakł nak nakłada się piętrowo jako czynniki ryzyka w yy, codziennej, normalnej działalności biznesowej. No i w pewnym momencie dochodzimy do progu bólu, kiedy te ryzyka przewyższają albo są porównywalne ze spodziewaną opłacalnością i to wygląda tak, że być może zarobimy w kolejnych kilku miesiącach załóżmy 10, 20, 50 tysięcy złotych, ale jednocześnie ryzykujemy, że możemy tego nie zarobić i będziemy do, w plecy 50 tysięcy. Jaka jest nasza opinia, jaka jest nasza decyzja. Kontynuujemy te zabawy w ruletkę, czy po prostu mówimy pas, odchodzimy od stolika, bo to, to jest po prostu gra dla straceńców. To lepiej pójść na bezrobocie albo poszukać przytulnej roboty u kolegi. tak? No nie to koniecznie takiej bardzo lukratywnej, ale spokojnej. I nie będę się martwił, czy starczy mi na ZUS. Właśnie te zjawiska y, obserwuję jako nasilające się i też w różnych środowiskach rozmawiam, coraz więcej osób rezygnuje ze względu na nieustającą użerkę z tematem podatkowym, y, skarbowym, z, y, z rodo, frodo, herodo, nie wiadomo jeszcze z czym tam, także ten aparat ucisku y, coraz większy jest, czy to co to jeszcze było, te, te kody, kody produktów związane z uciążliwością dla środowiska, też to jest zupełne przegięcie, ponieważ nikt tak do końca nie wie, jakie te kody mają być, natomiast kary oczywiście są olbrzymie. Praktycznie kto może pozbyć się takiego towaru z oferty, to się pozbywa, zastępując go czymś prostszym, ale to nie jest stymulacja gospodarki, tylko to jest mnożenie kolejnych barier, które powodują, że to jest taki slalom wielką ciężarówką między gęsto posadzonymi drzewami. No ale to jest powtórka z socjalizmu. To jest komunizm w pełnym rozkwicie z jego biurokracją. I zachowując wszystkie proporcje zwyczaje administracyjne, które teraz są zaprowadzane, są kalką tamtych praktyk po prostu. Bo jeżeli petent w urzędzie, który przynosi grosz do kasy jak niewolnik, tak, miesiąc po miesiącu jest traktowany obecnie jako podejrzany w sprawie na dzień dobry, że na pewno coś skręcił, bo tych przepisów nikt nie rozumie i tam jest 3050 różnych niejasności i na pewno coś tu się nie zgadza, no to Przecież jest jasne, że, no, że, że w tym urzędzie nie może być inaczej. Po drugiej stronie są ludzie, oni mają te przepisy wdrażać w, tej, w tym wydziale w tym piątym, siódmym, dziesiątym i im wszystkim się nie zgadza. Oni jeszcze nie do końca rozumieją, co się nie zgadza, ale już wiedzą, że coś się nie zgadza, no to kto jest winny. Pani Marysia, z i imietek, którzy tam pracują, czy Ty, jako ten petent, który przychodzi z tym zeznaniem i, i wyjaśnieniem, czy, czy inną interpretacją, która się nie zgadza z niczym, to, to, to, to się nie zgadza, tam się nie zgadza, tu jest przecinek nie w tej pozycji, a tutaj jest minus 10 i co? I co proszę Pana, no musimy Panu wlepić karę. No. Kontrola wykazała, że no, nastąpiło uszczuplenie bardzo z wielkim, powiem ci, strachem patrzę na to, co się dzieje. Ludzie to czują, bo widzą to skomplikowanie przed nimi narastające w postaci właśnie wielkiego strachu księgowych, którzy do tej pory byli nieulęknieni, po prostu ryczałtowo pobierali ile tam się należało i proszę pana, będzie dobrze. tak? A teraz mówią, no nie wiemy. I, I stąd ten jaskółczy niepokój, bo że oni rzeczywiście nie wiedzą. No i ludzie mm -hmm. zaczynają wymiękać i mówią: Nie, nie, to nie. jeżeli już jest takie, stawki są na tej ruletce, to ja wysiadam, bo to jest za duże ryzyko dla mnie i dla mojej rodziny. Ja po prostu w, w to dalej nie będę brnął. Ale zobacz w skali makro, bo ja mówię tutaj, recytuję Ci przykłady, które wspomniałeś z życia mikro, tak? w tej swojej tak, lokalnej tak. społeczności. rozmawia z tymi ludźmi, oni ci to mówią. Weź to teraz przenieś na wyższy poziom, jak to zadziała w makro. To Jeżeli jest... my to zagregujemy, to napędzają się w gospodarce pewne trendy. E, powiedzmy, firmy średnie to są maluchy przy korporacjach i one mają ten sam problem skali, bo zderzają się z olbrzymim molochem, który ma sztab prawników, biegłych, księgowych, umocowanie w administracji publicznej yy, i pełny serwis informacyjny z każdej strony. Yy, taka firma się zawsze wybroni, więc kontrole niechętnie chodzą do korporacji. Natomiast yy, dużo łatwiej złupić jest firmę 20-40 osobową, która musi sobie poradzić z tym wszystkim. Nie chce się pesymistycznie nastrajać i straszyć na ten rok. Ale przecież sam widzisz, bo to czujesz podskórnie i, i rozumiesz, no, że stałeś się zwierzyną łowną, bo to jest to żerowisko, które, e, które mamor teraz rozniesie na ryjach. Po prostu tak się stanie. I e, przetrzymają ten okres burzy i naporu tylko najtwardsi zawodnicy sumo. Ci, którzy się niczego nie lękają, mają wszystko w tyle. I ci, którzy mają ścieżki awaryjne, równoległe, wydeptane, w porządku. no to, to, to, to, to ten dział w takim razie upadł, likwidujemy, ale mamy też inny, który robi to samo, ale w inny sposób. Dywersyfikacja ryzyka. Niczego tutaj nie sugeruje tylko tak jakby logicznie naprowadzam cię na ślad powrotu do przeszłości, do nawyków dojrzałego komunizmu, który pielęgnował te same wzorce zachowań administracyjnych. To, broń Boże, nie jest wezwanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Tylko nie, jakby... tam ja powiedział, że nawet jest pewnego rodzaju komitywa między społeczeństwem, a urzędnikami, którzy się doskonale rozumieją i nikt nikomu nie nadeptuje specjalnie na odciski, bo wszyscy chcą żyć i jakoś się tam układają. Rozumiesz? To musi działać, ale jeżeli taki gorset na ciebie koślawy założą, tak, rękawy są do tyłu, Góra jest na dole, rozumiesz? I musisz chodzić <głos> tak jakby do góry nogami, ale przecież to jest niemożliwe. Więc zakładasz te kalesony tak jak koszulę nocną. No to, <głos> to, no to <głos> wygląda to pokracznie. Ale jakoś funkcjonowało za komuny. I, no i to niestety wraca. Powiem Ci, że z wielkim niesmakiem i niechęcią to relacjonuję, bo ja naprawdę chciałbym, żeby, żeby ten kodeks był chudszy. Żeby nie wprowadzano tam iluś set, set, już nie nawet kilku, set stron jakichś drdymałek i, i, i podstępnych kruczków na, na, na, na, na, na małych, aktywnych i ambitnych przedsiębiorców, którzy są naprawdę solą ziemi czarnej. No bo oni stanowią podstawę, na której żyją te wyższe piętra. To tak jak w lesie masz, te, prawda, masz mech tamtego, są jakieś tam krzaczki, porosty i dopiero później są drzewa tak na wyższym piętrze. To wszystko musi współżyć, nie? Grzybnie, te najbardziej trwałe, rozrastają się na terytoria sięgające kilometrów. To znaczy, jak Nadepniesz grzyba, wchodząc do lasu, to wie o tym jego kuzyn sprzężony tą siecią podziemnych korytarzy i tych, tych, tych właśnie odrostów tej grzybni po drugiej stronie, 5 kilometrów stamtąd. One są organicznie połączone, nie telepatycznie, organicznie tą grzybnią. Ona jest tak rozgałęziona. Tak działa gospodarka. Więc nie dziw się, że jeżeli mamor nadepnie tutaj, wchodząc do lasu, no to będzie kwiczała druga część lasu. Wszyscy będą płakali, bo to tak działa. Bo jesteśmy ze sobą sprzężeni organicznie. No nie Właśnie wiem jakiego, jakiego doktoratu trzeba dostąpić i skończyć, żeby to pojąć, bo wystarczy pójść raz do lasu, żeby to ogarnąć mentalnie, że tak działa. No bo las żyje i umiera cały. Widziałeś kiedyś las, który umrze w kawałku? No zwykle to w wyniku pożarów wszystko ginie. Ale w wyniku e... suszy także wszystko ginie. W wyniku suszy także. W wyniku tak. każdej innej klęski, jak cię tam... Jak nastąpi plaga, proszę ciebie, korników, one wyżrą tam ileś drzew, one uschną, to Zniknie, proszę ciebie, ochrona, wiesz, ten, ta czapa, y, trzymająca wilgoć i chroniąca słońce na dole, wysycha to na dole, tak? Czyli te wszystkie tam mchy porosty i trzymające wilgoć, usycha pod spodem, korzenie reszty nie mogą odbić przez ileś lat, potem przychodzi jedna zapałka, wszystko się jara samo z siebie, albo jedna butelka powoduje samo zapłon i to wszystko, staje się po kilku latach całkiem czarne i mamy gołą ziemię, nie ma lasu. Był las i nie ma lasu. Co się stało? No przyszły korniki, ale co, one wygryzły cały las? Tak, razem z rysiami, jeleniami, zającami wszystko, szlak trafił, bo po prostu ta, ten układ wzajemnie zależny od siebie miał jedno ogniwo chore, zostało uśmiercone. Jeżeli uśmiercisz tych drobniaków teraz, no to ja, ja, ja nie zgaduję, ja nie prognozuję, ja jestem stuprocentowo pewny, że w następnym kroku pójdą firmy średnie, a potem przyjdzie przymusowa kolektywizacja i zawał podatkowy, proszę ciebie, zawał waluty pod tytułem Złoty Polski. Bo taka jest, taka jest kolejność historii w biologii. Idź do lasu i to przećwicz. Tylko no tyle tutaj... mogę powiedzieć, nie mówię tego do Ciebie, bo Ty jesteś blisko przyrody, rozumiesz to organicznie, pokoleniowo, dla naszych słuchaczy. Tak to funkcjonuje. Ja tu widzę właśnie te dwa scenariusze. Jeden to jest szybkie przestawienie się na te szare kolory, ale drugi to jest ten, o którym mówisz Ty właśnie i ten kierunek ma coraz większe ryzyko zaistnienia ze względu na procesy globalne, ze względu na te tematy logistyczne, które zaczynają stanowić dosyć dużą uciążliwość dla szczególnie firm produkcyjnych. Zależy, który z czynników przeważy, ale możemy dojść do punktu krytycznego, kiedy rzeczywiście gospodarka zacznie się topić, e, tak jak ta przysłowiowa Marzanna na wiosnę. E, napędzenie tego typu zjawisk jest trudne do odwrócenia. To są etapy cykli koniunkturalnych, które trwają nie kilka miesięcy, lecz kilka lat lub nawet dłużej, tak jak było to w historii już obserwowane. Czyli, że widzisz istotne narastające ryzyko wypalania przypadkowego, czyli takiego jakiegoś zjawiska katastroficznego. Na małej skali, ale katastroficznego. No tak, jeżeli weźmiemy do tego kwestie jakichś tam kryzysów militarnych, to już zupełnie przerywa łańcuchy dostaw z pewnych kierunków, no to jest kolejny poziom komplikacji, a jeżeli tych poziomów będzie zbyt wiele, no to ludzie stracą ochotę do podejmowania ryzyka w takim zakresie, jeszcze przy takim poziomie kar administracyjnych, jaki aktualnie istnieje. No może być ciekawie, zmienimy w ogóle styl gospodarowania. Bardziej to pójdzie w jakieś zbieractwo i żebractwo niż gospodarkę rozwiniętą, która obecnie jeszcze funkcjonuje całkiem nieźle. Czyli, że mm, mówisz, że istnieje realne ryzyko uwstecznienia, że tak powiem, struktury gospodarki na szczebel centralny i jakieś latyfundia, czyli duże... I jakieś prowincje. Takie... Tak, jakieś duże podmioty, które tutaj rządzą na danym terenie, i poza nimi są tylko jacyś, no nie, może niekoniecznie żebracy, ale jacyś. Outsiderzy. Poddani, poddani, którzy będą żyli w symbiozie z tymi lokalnymi watażkami. Tak, <śmiech> widzisz? Fuh, nie <śmiech> trzeba daleko szukać, wystarczy przyjrzeć się. Dziełom filmowym z ubiegłych lat i dziesięcioleci, jak twórcy, którzy jak zwykle byli towarzysko umocowani, więc posiadali wiedzę planistyczną w ujęciu takim w przekładce artystycznej, co było dosyć wdzięcznym obrazem filmowym, jak wyglądają społeczeństwa, gdzie u szczytu władzy są korporacje. Z rządem zależnym od tychże korporacji, a na zewnątrz grupy biedniejsze, które są gospodarowane, zależne od, od lokalnych warunków przyrodniczych, bez podróżowania, bez przemysłu, jakieś tam, krótko mówiąc, właśnie ogródki działkowe czy rzemiosło proste. Takich filmów było sporo, więc można było sobie to obejrzeć w sposób artystyczny wizję takiego przyszłego świata. Nie wiem, czy to się zrealizuje, czy nie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę globalny reset, Fit for, for 55, ten program europejski, zieloną energię i inne tego typu historie, plus plan z Davos, Klausa z kolegami, no to wówczas widzimy, że ten kierunek jest spójny bo Klaus z kolegami będzie miał y, większość w majątku, a reszta będzie albo od niego pożyczać na zasadzie pracowników najemnych, które pracują na rzecz korporacji i y, korzystają z tych dóbr pod warunkiem posłuszeństwa, albo osoby, które nie chcą się w tym układzie zamontować y, kosztem biedy, y, no ale jakby bardziej wolnej. Czy bierzesz pod uwagę, że ta przymusowa kolektywizacja, tak ją poprawnie nazwijmy, podatkowa Morawieckiego, ma za podstawową przesłankę wzmocnienie sztuczne, takie ad hoc, na bieżące potrzeby, wzmocnienie państwa jako tego organizatora gospodarczego w warunkach grożącego konfliktu wojennego, czy też istnieją inne poważniejsze motywy temu przyświecające, bo tej pierwszej hipotezy nie jestem na razie w stanie odrzucić. Dlaczego tak mówię? No wystarczy spojrzeć na mapę i na ostatnie wydarzenia na dużej scenie geopolitycznej, one są dosyć niepokojące, mówiąc oględnie. Więc w takich czasach centralizacja władzy, w szczególności finansowej, w, w, mówię w, w sensie tym, realizacji celów doraźnych, nie chodzi o zbieranie podatków, tylko o realizację celów doraźnych. Mówimy to i to, a dzieje się to i to. Putin robi coś takiego już od kilkunastu lat. Od dziesięciu w sposób przemyślany przywołał do porządku tych wszystkich oligarchów i zaprząk ich do swojej centralnej polityki finansowej. Obarczony jest embargami różnymi tam sankcjami gospodarczymi i tak dalej i wbrew oczekiwaniom wcale się ich nie boi. Przeciwnie ma stabilną pozycję finansową w sensie rubla budżetu wymiany gospodarczej, handlowej i tak dalej. To jest bardzo obszerny, osobny temat. Jego kazus jest mocno interesujący, intrygujący i też irytujący dla mnie osobiście, jak można było wychować sobie takiego potwora poprzez sankcje i różne działania polityczne w naszym sąsiedztwie, ale to przecież nie my za to odpowiadamy. Tylko Ciekawy przypadek, prawda? Czy, czy ta reorganizacja podatków jako instrument centralizacji władzy nie jest dominująca, czy chodzi o, o coś innego? Nie jestem w stanie tego rozeznać, bo te wątki się mieszają, prawda? Na naszych oczach. Te, ty, ty mówisz o, te, o planie e, e, kolektywizacji przymusowej, czyli w wyzucia z własności w szerokich rzecz, rzecz tak, zwanego, tak zwanej klasy średniej, która u nas dopiero powstaje. Tak, bo to jest taka klasa średnio-biedna na razie, nazwijmy tak, to. Ona jest, ona jest aspirująca, nie jest tak. jeszcze stabilna, nie jest pokoleniowa, nie ma historii i tak dalej. Dopiero powstaje. Czy, czy to jest ten plan globalistów? spod znaku Klausa Schwaba, czy to jest ta konsolidacja przymusowa dążąca do umocnienia, powiedzmy sobie, tej centralnej roli organizacyjnej państwa z jego spółkami zależnymi, Orlen, prawda, konsolidujący się z Lotosem i tak dalej. prawda? To akurat współbieżnie przebiega. No i ta fuzja Orlenu z Lotosem służy naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. To, to, to jest bezsporne. Nie trzeba doktoratu, żeby to odgadnąć, że to ewidentnie nie zmierza w tę stronę. To ma swoje koszty, tak ale ma swoje plusy w sensie bezpieczeństwa, organizacji państwa i tak dalej, podstawowych zasobów energetycznych koniecznych do jego przetrwania i dalszego prosperowania. tak no. Nie widzę sprzeczności między jednym a drugim motywem. Ale czy Dlatego... o, oba, oba mogą być realizowane współbieżnie? Mogą. Moim zdaniem mogą być realizowane współbieżnie, a akcentować jeden lub drugi w zależności od potrzeb, bo aparat jest identyczny, środki nacisku również, bo to oczywiście wszystko jest y, dobrowolne, tak? ale jest kwestią tak zwanego przymusowego wyboru ze względu na y, marność tych szans, które są zaofertowane. Te szanse są do niczego, krótko mówiąc dla niektórych, jeżeli nie posiadają odpowiedniego zaplecza, w biznesie zaczyna się regres wówczas. Wzrost ryzyka przekraczający potencjalne zyski, koszty na nieustannie rosnącym poziomie naprzeciwko wątpliwych przychodów. Niektóre branże, co więcej, są przeznaczone do likwidacji strukturalnej, bo takie są plany, ażeby zmienić styl życia, strukturę zawodową, strukturę wykształcenia podejrzewam też w dużym stopniu, ponieważ przechodzimy do um, zawodów um, poszatkowanych w zakresie wiedzy na wąskie specjalizacje, które nie ogarniają tego, co kiedyś wykształcenie dawało, czyli pogląd na świat i radzenie sobie z problemami życia społecznego czy życia gospodarczego w takim uniwersalnym zakresie. To już y, nie będzie ludzi renesansu z takiego systemu, nie będą sobie mogli poradzić z tymi problemami, bo tak jest rozczłonkowana ta wiedza, że wszystkie kładki między dziedzinami są pozrywane i utajnione. Także nie wiadomo, gdzie matematyka przechodzi do fizyki, gdzie fizyka do biologii. One są nauczane w sposób jakby rozdzielny. Oczywiście ci, którzy są po studiach politechnicznych wiedzą do czego służy matematyka w fizyce. Natomiast jeżeli wziąć taki elementarny zakres wykształcenia, te wszystkie rzeczy są porozdzielane. Nie ma syntezy, nie ma wyciągania wniosków, nie ma analizy problematycznej. To się rozdziela. Także zmiana tych wszystkich stylów, rodzajów posiadania, możliwości technicznych, finansowych, poziomu wolności i tak dalej. To jest spójne działanie jak najbardziej. I my w to śledzimy w dokumentach Forum Ekonomicznego z Davos. Jak najbardziej jest to wykładane na światło dzienne i co więcej prezentowane jako coś jak najbardziej pożądanego dla dobra wszystkich. Co prawda to dobro nie będzie równo podzielone, no ale tak to wychodzi. Ale jest dobrym wszystkim, czyli jak wiemy, z komuny. Niczym. Niczym, tak. E, <śmiech> więc wniosek mój jest taki, że nie ma sprzeczności między kolektywizacją wynikającą z przechodzenia do systemu korporacyjnego oraz kolektywizacją wynikającą z usprawnienia aparatu państwowego na czasy kryzysu daleko idącego, być może w stronę militarną. No i to mnie właśnie ta... Ten wniosek, nie, nie powiem, że jest mi obcy, ale jest akurat tym jak mówi prawo Marfiego, to jest ten przypadek, spodziewany przypadek najgorszy. <głos> Czyli ma, ma pan dżumę i cholerę jednocześnie. <głos> no. I płaci pan podatek PIT. <głos> I to, i to ja, ja liczyłem na to, że jakoś się wymskniesz bokiem. Te <głos> przecież... Nie wymsknę się, ale to nie oznacza, że jestem pesymistą. Ja jestem pesymistycznym optymistą. No Także tak, bo, są bo, z tego to... rozwiązania. Ja mówię, dokąd to dryfuje. Jak to tak dalej pójdzie, to tak dalej dojdzie. Natomiast to nie musi tak pójść. Jest szereg czynników, które mogą temu postawić hamulec yy, i spowolnić ten proces, albo postawić wprost tamę i w ogóle go zablokować. Ale tu wymagana jest aktywność ludzi poszczególnych, E, którzy podejmą swoje losy w sposób świadomy i będą jednak przeciwdziałać temu prowadzeniu nas y, do tej właśnie promocji biedy i zniewolenia. Y, to nie, nie, nie jest konieczne, żeby to tak było. Myśmy przecież wiele razy w, w, w, w, w, w, przez y, swoje dzieje obserwowali momenty, że już wszystko było przegrane, a jednak rzeczy zmieniały swój kierunek. No z tego wynika, że jesteś zwolennikiem historii romantycznej e, e, tej te, te Czyli <laughs> Częściowo tak, ale to, to tylko jest ta e, jakby strona e, wierzchnia. Jestem raczej pragmatykiem, bo bez gospodarki te rzeczy się nie odbywają. Żeby partyzanci mieli gdzie mieszkać, co jeść, co się ubrać, to jednak trzeba troszkę materialnego starania. Czyli jesteś pozytywistą, nie powiem rewolucyjnym, nie powiem partyzanckim, pozytywistą czytającym Mickiewicza, takim romantycznym, tak? Częściowo romantycznym, ale jednak pragmatyka ma tutaj duże pole do popisu. Ja pamiętam takie wytyczne, to, to nie były wytyczne dla narodu polskiego, w każdym razie nie wiem, dla którego to były, natomiast polegały na tym, że nie tyle jest istotna walka narodowo-wyzwoleńcza od samego początku do nieuchronnej śmierci, ile ochrona substancji narodowej, w sensie yy, zasobów ludzkich, na moment, kiedy taka walka miałaby szansę powodzenia i kiedy będzie koniunktura, żeby to otoczenie wyniszczone przez te najrozmaitsze kryzysy będzie na tyle słabe, żeby je zdominować. Tak, to mi przychodzi na myśl... Ostatnie moje ćwiczenie, mam, powiem Ci, że jeden palec tutaj mnie boli, bo zbyt ostro przystąpiłem do renowacji zabytków odkrytych w starej szufladzie, w garażu tam. Zabytki przeszłości odkurzałem, tak powiedzmy sobie zmuszony, tak powiem, naporem dziejów, musiałem to odkurzyć i odkryłem w takiej szufladersce, gdzieś tam w jakimś starym zakamarku, monety wrzucone, zmieszane z jakimiś duperelami, starymi kluczami, proszę ciebie, i pobrudzonymi starym, starym barwnikiem, nie wiem dlaczego, błękitnym od którego to zarzewiało monety. Może nadmanganian nad potasu to był. Ja nie wiem, ale taki ostry błękit, ja nie wiem, kto się nazywa, nie znam się na chemii, wiem, że taki błękit, błękit, taki typowy, taki, taki nadający się do malowania tych wszystkich fresków. I to wszystko skorodowało i tam wydobyłem kilkadziesiąt monet. I przypomniały mi się, przypomniał mi się czar dzieciństwa, mianowicie błyszczące złotym słońcem po wypolerowaniu, czyli ten palec mi się po prostu, no mam tu brud jeszcze pod paznokciem z tego polerowania, tej pięciozłotówki, była taka pięciozłotówka okrągła, takie przypominające słonecznika, takie, bo to stóp, stop miedzi z, z cynkiem bodajże. Miedziocynk to się jakoś tak nazywa taki no, błyszczący na, tak, na, na rudy kolor, nie? przypominający miedź typową. nie To była pięciozłotówka z mojego dzieciństwa, za którą się wszystko kupowało i potem w jej sąsiedztwie znalazłem taką o połowę mniejszą pięciozłotówkę, graficznie taką samą, ale wybitą z jakiegoś nędznego stopu cynku z aluminium, takiego najtańszego, który jest, bo ta moneta no jest bardzo leciutka, taka lżejsza od 10 groszy współczesnych i ma nomina 5 zł. Daty nie zauważyłem, bo to nie miałem przy sobie lupy, jak to myłem, nie, tam szorowałem, ale powiem Ci, że przeżyłem dramatyczny szok wspomnień przeszłości, co nas może czekać, w powtórce z rozrywki. Ha, to jest temat szeroki. Rozumiem. Ja się ja, nad tym na zastanawiałem. No to pięć, dobra, do końca zaraz powiem. 5 złotych błyszczących z takiego dobrego stopu miedzi z czymś tam, tak, z cynkiem i potem te, ten cynk z aluminium, takie już najtańsze, najgorsze tworzywo, jakie było możliwe i to trwało chyba tylko kilka miesięcy. Być może nawet ten eksponent jest unikalny, bo Pięć złotych tego formatu było wybijane w menicy, nie wiem, czy przez miesiąc, czy przez dwa. Unikat. No i znalazł się w tej przegródce zmieszany z jakimiś starymi kluczami i, i resztkami błękitnego barwnika. I kiedy te wszystkie ślady korozji wyszorowałem, to trwało trochę, nie? Ale jak zobaczyłem te błyszczące monety, od, odnowione, odrestaurowane, i zobaczyłem w myślach prezesa nbp który mówi tam, że mamy panowanie nad tą inflacją i zostawcie sprawy fachowcom. No to przeżyłem jednocześnie wizję przyszłości i déjà w jednej chwili, tak jakbym prześwietlił hmm. cały horyzont. Ja ci nie będę tutaj rozwijał, wiesz, co zobaczyłem, ale. Już czujesz mniej więcej nastrój, nie? Tak. No, trochę. Ale, ale musiałem sobie ubrudzić ręce i palec do dzisiaj mnie boli od tego szorowania. Ale ta lekcja była naprawdę bardzo pozytywna, bo chciałem odświeżyć ten urok przeszłości, już takiej zamierzchłej, już, która nie powróci. Tej upadającej komuny, tej gównianego pieniądza ty tymczasowego. Rozumiesz, że, to, a, to tutaj pośmiejemy się, nie? Ile ta moneta jest warta dzisiaj, tak? <grytanie> Ułamek grosza, no. Pójdźmy do banku i spieniężymy to. Ale nie, no. Przecież to, to nie o to chodzi, to chodzi o wartość sentymentalną. Odświeżymy, zostawimy następnym pokoleniom, tak? Żeby się świeciło, żeby było, wyglądało po ludzku, a nie w jakichś śmieciach tam leżące, wiesz, z jakimiś śrubami wyrzuconymi na złom. Nie? No, to, rozumiesz, o co chodzi? To jest wartość numiz, numizmatyczna. Przywróciłem wartość historyczną tym monetom i godność, tak? No i w jednej chwili, jak Zobaczyłem błyszczący metal, no to jakby ujrzałem w tym momencie przyszłość. Hmm. Pięć 5 złotych z rybakiem. Tak. 5 złotych z rybakiem. Powiem ci, że no, to sprzątanie ma swoje pozytywy. Były różne wersje, bo były wersje ciężkie i były wersje lekkie. No zgadza się, tak? Tak. Także tu sobie, sobie na podglądzie puściłem i one, te, te ciężkie, ja pamiętam, to można było z tym iść do lodziarni z takim, taką piątką, naprawdę. Na, dużo, na dużą porcję. Na dużą porcję. No te monety były rzeczywiście fajne, potem straciły na wa wartości i na wadze. <głos> też takie funkcjonuje powiedzonko jak się ktoś źle czuje to jak zmięte 20 przed denominacją były takie papiery chciałbym ci zasugerować, że te tego typu paroksyzmy nas czekają w nieodległej przyszłości po raz kolejny, bo historia niestety zatacza się kołami, zwłaszcza, że jedziemy na tym samym wózku. No bo no, nie zmieniliśmy ani trajektorii, ani trasy, ani zasad ruchu drogowego. Wszystko się przebiega według tego samego scenariusza. Więc dlaczego mielibyśmy tym razem oczekiwać innych rezultatów? Jak mawiał, Największy geniusz wszechczasów, Albert Einstein, jeżeli ktoś robi to samo doświadczenie, spodziewając się innych wyników, no to jest kliniczny, kliniczna definicja szaleństwa. Tak? Hmm. Tym razem, robiąc ten cud monetarny, powinniśmy spodziewać się tych samych rezultatów. No jakich? No, no tutaj trzeba wrócić do <śmiech> przeszłości. No bo to już było wielokrotnie ćwiczone. Ty, czyż to nie już około 80 lat od Bretton Woods jest? Tak, tak, tak, zgadza się i cykl dobiega kresu. Niektórzy mówią, że już dawno go przekroczył. No ale wiesz, to była taka moda jeszcze z kończącej się epoki, że takich emerytów się podtrzymuje przy życiu, żeby ciągnąć te świadczenia nadal. Ale to tym razem to może być zupełnie inaczej. To znaczy. To tak może samo... być ostatni raz już. Nie, nie, to może być zupełnie inaczej, ale tak samo, tylko troszeczkę zmienione są dekoracje. Bo ty mówisz o podtrzymywaniu emerytów. A ja ci powiem, a jeżeli da się podtrzymać system redukując emerytów, a widzisz, to jest wyższy poziom intrygi. Tego nie chciałem mówić na głos. Niemniej jednak intryganci, którzy tym zawiadują, mają i to pośród celów. Ale przecież jeżeli już mowa o emerytach, to oni stanowią dosyć znaczącą część równania, zwłaszcza w tych w czasach przyszłych, czyli mówiąc inaczej, w odsetkach. No to chyba naturalnym jest przyjęcie w równaniu wartości ujemnych. Tak, tylko że mm, od razu tutaj Chciałbym zaznaczyć, myślę, że Zoro też, że my tutaj nie mamy żadnych takich niecnych zamiarów. My tylko przyglądamy się poczynaniom właśnie konstruktorów obecnego kryzysu. Jakież oni mogą mieć w tym interesy, że ta opieka zdrowotna jest tak słaba, że dostęp do świadczeń medycznych prawie ograniczony zupełnie? I różne jeszcze inne tego typu zjawiska, które jak widać na osobach starszych czy schorowanych się odbijają w znaczącym stopniu bardzo negatywnie. No, ma to swój wydźwięk w systemach emerytalnych zdecydowanie i także w tej całej piramidzie długu, ponieważ systemy emerytalne w funduszach globalnych to jest znaczący procent. Nie wiem jak duży, ale... Istotny. Dominujący. To no właśnie, pieniądze. piramida długu jest niestabilna z tego powodu, że z jednej strony ma założone nierealne stopy zwrotu, czyli tak zwanego wzrostu gospodarczego, a z drugiej, po drugiej stronie równania ma niestabilne obciążenia wynikające z tego planu w przyszłości, nie dzisiaj w przyszłości, bo jesteśmy zadłużeni ze spłatą w przyszłości. Zauważ, że to jest równanie z, co do zobowiązań przyszłych. Zaciąganie długów to jest kontrakt co do zobowiązań przyszłych. To samo obowiązuje po stronie obciążeń, które z tym są związane, że Dzisiaj pan zasuwa, a jutro panu coś zapłacimy. To jest druga strona. Nie symetryczna, ale co do idei jest, występuje tu symetria, bo wszystkie futuresy, a mówimy tutaj ogólnie i abstrakcyjnie właśnie o tym, Muszą się tak bilansować. Nie ma futuresa jednostronnego. Wszystkie operacje dotyczące pochodnych są symetryczne, co do zasady. Czyli jednemu futuresowi odpowiada drugi futures. Czyli jeżeli masz jeden put, to masz jeden call. To są bracia bliźniacy po dwóch stronach przyszłości. Tak? Jeden jest na górze, drugi jest na dole. Jeden kupuje, drugi sprzedaje. Tylko, że te operacje są zobowiązaniami w przyszłości, że ja się zobowiązuję, że kupię w przyszłości, a po drugiej stronie, że sprzedam w przyszłości. Tak? To samo dotyczy pożyczki, że oddam w przyszłości. To samo dotyczy yy, świadczeń obecnych ze spłatą w przyszłości. Damy panu emeryturę w przyszłości. To są dwie strony tego samego równania. I one się muszą, co do zasady w teorii, bilansować. No i jakie można zbilansować? No, jeżeli się nie bilansują teraz i jest to wyraźnie widoczne i ten stan niezbilansowania dramatycznie wybuchowo-wykładniczo tak naprawdę z procentami składanymi narasta, no to można to zbilansować albo znaną metodą anulowania długów, albo redukcji. Właśnie. mianownika, czyli części zobowiązania obecnego lub przyszłego, zgadnij którego. No bo skoro kryzys narasta w przeszłości, to chyba przyszłego, tak? No. To upraszcza sytuację. Prawda? To rozwiązanie jest w sensie matematyki dopuszczalne i absolutnie prawidłowe. Natomiast mocno niehumanitarne. No ale... ale o tym to już się... Umorzenie, e, właśnie... umorzenie długów i umorzenie dłużników albo umorzenie wierzycieli, to w sensie matematycznym jest ta sama operacja, tylko jej wartość numeryczna jest dodatnia lub ujemna. Ale elegancko się w jednym równaniu mieści. Także no, to są dwie strony tej samej monety, <śmiech> tego samego równania, proszę pana. Tak, to, tak, ale tych metod jest w ogóle więcej yy, yy, walki z takimi problemami świata. Przykładowym sposobem walki yy, z biedą i z głodem yy, to niech yy, yy, głodni zjedzą biednych. I już wtedy. Godni są na jedzenie, a biednych nie ma. No, Także nas został wyrównany. Ale tak. ja chciałbym poddać jeszcze jedną sugestię, bo na ten trop mnie naprowadziły te abstrakcyjne, nowatorskie metodyki gospodarki monetarnej, które jeszcze nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tak zwanym mainstreamie, czyli w głównym nurcie teorii monetarnej. Zauważ, że wykładane obecnie na różnych tam uniwersytetach ekonomicznych quantitative easing jest wciąż nazywany niestandardową metodą, nieklasyczną metodą interwencji monetarnej, przejściową, taką awaryjną, doraźną, że w teorii ona jeszcze nie ma swojego uzasadnienia. Co to znaczy, mówiąc tłumacząc to na prosty język polski potoczny? Te awaryjne działania po prostu faktycznie kłócą się z teorią monetarną dotychczas wykładaną. W związku z tym myśmy te teorie przerwali w tym momencie, jak zaczęliśmy stosować te doraźne środki. I na razie, żeśmy nie zdążyli w natłoku działań stworzyć nowej teorii unifikującej, która by spinała tę te dziurę. Te, te, te, ten szef, no widać, że to jest, proszę pana, załatane. To, ta teoria tu się przerywa w tym punkcie. No tak, ale to są działania doraźne. To jest jak teoria, teoria, to ta ogólna teoria, nadal, teoria względności. Ale teoria nadal funkcjonuje, my tak zakładamy domyślnie, to są działania doraźne, czyli że teoria, pan musi wierzyć nam na słowo, teoria działa, chociaż żeśmy ją złamali w tym momencie. Ona nadal działa. Ona po likwidacji, po wyłączeniu tych nadzwyczajnych działań, ona nadal będzie funkcjonowała. Ale ja jako typowy niedowiarek to sprawdziłem w teorii i ci gwarantuję, że nie ma takiego nowego Einsteina i żadnego dzieła noblisty z dziedziny ekonomii, który by tę kładkę między dwoma sprzecznymi stanami położył. Te dwa stany są nadal istnieją tylko teoretycznie, czyli posługujemy się dawną teorią, która wykluczała takie działania. Myśmy te działania przeprowadzili, one trwają od lat już dwunastu ponad i nadal twierdzimy, że teoria działa i ją wykładamy, chociaż mówimy o e, nietypowych, niestandardowych, awaryjnych działaniach monetarnych. Do kto tu jest wariatem? Ja Ci, nie, ja ci nie, poddaję, nie poddaję. Ci odpowiedzi na to pytanie. Ja tylko sugeruję, że niebawem zobaczymy skutki na najwyższych szczeblach tych działań, bo do tego nieuchronnie musi doprowadzić konfrontacja teorii trwającej, nieprzerwanie budowanej od stuleci, nie powiem tysiącleci, z doraźną praktyką zastosowaną ad hoc, bo coś nam się nie zgadza, to proszę pana to robimy i będzie dobrze. Rozumiesz? To musi nastąpić, tak samo jak naprawiany sznurkiem proszę ciebie i drutem autobus musi się na którymś zakręcie wykoprytnąć. Po prostu musi się zepsuć. Totalnie nie da się już dalej jechać tym złomem. To nastąpi i ten moment nadchodzi z nieuchronnością buldożera, widać go na horyzoncie ale jesteśmy tak ładnie uśmierzeni tymi wszystkimi nowoczesnymi teoriami, no że proszę Pana, wszystko działa, robimy kolejną modernizację, wprowadzamy nową restrukturyzację podatków, taką, że nikt już jej nie rozumie, nawet biegli księgowi już tego nie ogarniają, ale wynik będzie na pewno pozytywny, bo idziemy naprzód. Wierzysz w to? Hmm. I tu jest właśnie pieniądz elektroniczny państwowy yy, przewidziany, żeby rozmydlić troszkę tę sytuację, szczególnie punktacja społeczna i termin przydatności do użycia takiego pieniądza, model chiński zatem, który jest w stanie przyblokować, jakby to powiedzieć, niebudżetowe i niefiskalne zachowania, które generują kryzys oddolnie, bo wtedy jest projekcja wszystkich zjawisk monetarnych i gospodarczych według założeń centralnych. Jednoznacznie zmierzamy do państwa totalitarnego. Wszystkie działania rządzicieli w tym kierunku zmierzają. W miarę logicznie, bo chcą mieć coraz większą kontrolę i nadzór nad swoimi poddanymi po to, żeby nas wszystkich ratować. No i nie znamy efektu końcowego. Czy poddamy się tej nowej totalnej dyktaturze, nowej odsłonie proletariackiej rewolucji, kontrolującej wszystko i wszystkich w sposób automatyczny, już bez udziału komisarzy, ale przy udziału komputerów, wszystko prześwietlą i każdy zapłaci ostatni należny grosz i wtedy wyeliminujemy z obrotu wszystkich kułaków, oszustów, złodziei, kombinatorów, wrogie elementy społeczne, które żerują na zdrowej tkance narodu. Czy też nastąpi naturalna reakcja obronna organizmu, wysadzającego ten doskwierający coraz bardziej wirus na outside, na zewnątrz, na mróz, wymrażająca go na minus 20 albo poddająca ozdrowieńczemu naświetlaniu promieniami ultrafioletowymi wraz z nadchodzącą wiosną. Słońce doskonale wypala wszystkie wirusy i żadne maseczki do tego są ci nieprzydatne i niepotrzebne. Samo słońce to załatwia. Nie ma wirusów w powietrzu nie dlatego, że powietrze jest czyste, tylko dlatego, że ultrafiolet <zabija>, zabija wszystkie tego rodzaju nietrwałe nie organizmy. Tak. To są struktury białkowe, nietrwałe. Zwłaszcza w powietrzu. Tak? Tyle. Efemery po prostu giną w przyrodzie. Kolejny etap przejściowych paroksyzmów w związku z upadkiem działającego od ośmiu dekad systemu monetarnego świata. No odbędzie się na naszych oczach naszym kosztem i z naszym niechętnym współudziałem, bo niestety wszyscy jesteśmy powiązani z tą grzybnią. Tak? Ten grzyb już jest mocno przestarzały. No, wszyscy w nim współegzystujemy i, no, i jako zgrzybiali starcy musimy poddać się kuracji odmładzającej. No po prostu. Takie są reguły przyrodnicze, ale jak to się odbędzie, no nie wiem, może uda się stworzyć międzynarodowy, światowy kołchoz pod przywództwem proroka Izajasza Nowych Czasów, czyli znanego nam wszystkim założyciela, organizatora, głównego prezesa, no i też proroka tej organizacji ze szwajcarskich Alp, działającego dzisiaj tylko przez internet. Można sobie przeczytać wczoraj, przez wczoraj jego objawienia, że uruchomił właśnie poniedziałkowy, właśnie odpalił w internecie i pierwszym wizytatorem tego spędu wirtualnego jest kto? Nie Deng Xiaoping, tylko Xi Jinping. Xi Jinping, no, tak, ten był pierwszy, bo to już się zaczęło. Ja to właśnie sobie tutaj. Bardzo no, mądrze wygłosił takie doskwierające przemówienie. No, mam wrażenie graniczące z pewnością, że Klaus i Si to są bracia, no tak jakby od jednej wilczycy. Oni się doskonale rozumieją. Prawda? Uzupełniają tak, się. polecają sobie wspólnie modele różne społeczne. Różne narzędzia inżynierii społecznej, które należałoby zastosować. No, optymalny jest model chiński w Europie, tak? Wiem, że wiesz, to jest. Faworytowy jest wiesz, model Klaus. Wiesz, co trzeba zrobić z Klausem. <głos> <głos> <głos> Roz, Ale. Już tak? rozumiesz. Rozumiesz, co trzeba zrobić z Klausem. Ale żeby nie kończyć taką złowróżbną wizją i, i, i złą, ja myślę, że takie proste wytyczne, jakie ja sobie daję na co dzień, należy być po prostu czujnym na przejawy różnych epok i ustrojów, począwszy od kapitalizmu, rozwiniętego przez kapitalizm inkluzywny, socjalizm, marksizm, feudalizm i niewolnictwo, bo elementy różnych tych, tych ustrojów gospodarczych trenujemy w różnych obszarach i w różnych zakresach terytorialnych, trzeba po prostu śledzić sygnały wyprzedzające i nie dać się zrobić w bambuko bo y, naprawdę jest łatwo w wielu obszarach przegapić pewne zjawiska i zostać no, troszkę z tyłu. Wiadomo, że nie wszystkie procesy są do y, szybkiego y, wypięcia się. Przykładowo wieloletnie kredyty czy akcje y, jakieś hipoteczne związane z nieruchomościami to nie jest łatwa sprawa. Natomiast no, trzeba próbować jednak działać, przeciwdziałać tym wszystkim procesom, które próbują nas tak czy inaczej no, by przybić troszkę do podłogi. No, sam rozumiesz, że kapitalizm się skończył i zaczyna się klausitalizm. Tak, to jest może taki miks taki mix ustrojowo-gospodarczy, i on byłby rzeczywiście z kilku ustrojów złożony, bo Marksizm jest z całą pewnością. Deklaracja kapitalizmu nadal z, z, z tym inkluzywnym wtrętem, czyli że wszyscy będą uczestniczyć w tej biedzie. No, feudalizm to już jest w wielu zawodach i w wielu branżach, także naprawdę misz masz. No Ciekawe czasy, proszę pana, to trzeba jednak trochę postudiować historii, żeby w tym się rozeznać, bo yy, pomieszanie etymologiczne jest tak potworne i chyba świadomie wywołane, że takiemu przeciętnemu, tak zwanemu zjadaczowi jest no, po prostu Niemożliwe jest pojęcie, nawet rozeznanie podstawowe tego, tego całego cyrku, o co w tym chodzi, bo wszyscy chcą dobrze, a wychodzi z tego, no proszę Pana, wychodzi z tego to, co zawsze, czyli taki, taki właśnie dom przybytku, rozkoszy w czasach pożaru, że wszyscy biegają nago, rozkrzyczani, to jedna wrzeszczy, druga dostaje spazmów, trzecia rzuca się przez okno, czwarty coś tam ratuje, a piąty wynosi te niezłote, bo to, to tam, tam to, nie, ale przynajmniej te y, miedziane, Mistry, czy tam żyrandole i, a i w też, tak. w sztuce, tak, tak bo to, to w złomie zawsze za to coś zapłacą, czyli mówiąc po polsku, pożar w burdelu jest nieładnie i zbliża się moment, że tak powiem jakiegoś no, jakiegoś no, no, nowego, wspaniałego otwarcia, bo najpierw jest zamieszanie a potem jest premiera no i w tym roku jakąś premierę nam pokażą i powiem cię, że mam bardzo negatywne przeczucia co do jej zawartości. Ja bym jeszcze tutaj dwie informacje podał, już zbliżając się powodku do końca, które się przewinęły w naszym znanym czasopiśmie, na podstawie którego sobie filtruje blisko wschodnie tematy. Mianowicie, Dzisiaj czy w, w tym tygodniu okazało się, że w Poznaniu znajduje się archiwum masońskie gromadzone przez nazistów e, z jakimś olbrzymim zakresem księgozbiorów. 80 tysięcy pozycji z okresu od XVII wieku do okresu przed II wojną światową. W Poznaniu e, te zbiory się znajdują i jakżeż to jest... No śmieszne bym powiedział, bo do niedawna wszystko to było teorią spiskową, że masoni istnieją, że loże masońskie są jakieś. A tu się okazuje, że to są zbiory sprzed II wojny światowej e, zgromadzone w Poznaniu, o, w Polskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Biorące swój korzeń w pierwocinach Wielkiego Wschodu, Francji, na terenach polskich, właśnie z wieku XVII, gromadzone pieczołowicie od samego zarania jej dziejów. A w Poznaniu, bo tam była rezydentura głównego ośrodka wywiadu niemieckiego, dogadanego tak na marginesie w tajnym protokole Ribbentrop-Mołotow ze Stalinem, więc oni to robili w porozumieniu. I ta konkretna loża, chyba dominująca w Wielkopolsce, sądząc z miejsca założenia w Poznaniu, mająca swoje poważne osiągnięcia w życiu gospodarczym, organicznym organizowania życia gospodarczego w Wielkopolsce, to trzeba docenić, bo to, ta praca naprawdę do dzisiaj jej owoce są widoczne. Wielkopolska jest o wiele lepiej zagospodarowana od krain ościennych, tak bym powiedział skromnie, żeby nikogo nie obrażać, to widać te ślady, ich ciągłość jest nieprzerwana, a fundusze europejskie tylko to potęgują, bo dostrzegła tak to, to tak Dostrzegła to także Komuna i. Największe majątki tej tak zwanej transformacji ustrojowej neokomuny, nie wspomnę o nazwiskach, ale łatwo je odnajdziesz, mieszczą się właśnie w Poznaniu. To nie jest jedyna metropolia, która te nazwiska tych obecnie już spadkobierców tych fortu, fortun transformacji mieści, ale tam są chyba największe Poznań, Warszawa, Trójmiasto, czyli Gdańsk, Sopot i Wrocław. To są te domeny największych ośrodków wywiadowczych, nie tylko polskich, ale także wywiadów sąsiednich, które przeprowadziły transformację ustrojową w Polsce. Poznań jest tym, patrząc na mapę, chyba tym centralnym, bo jest najbardziej patriotyczny, bo jest w samym środku czyli łączy <śmiech> promieniowanie kontrowersyjne niemieckie, rosyjskie na samym środku linii autostrady Berlin-Moskwa. No, nie mam nic no. przeciwko Poznaniowi i jego elitom, tylko ci wskazuje pewien trop a sięga on aż w wieku XVII, celnie na to wskazałeś i ta ciągłość jest nieprzerwana, bo ta loża, którą e, Niemcy podczas okupacji zlikwidowali, bodajże dobrowolnie przekazała im te archiwa, dzięki czemu przeszły y, absolutnie nietknięte. I to należy docenić, ten patriotyzm i ten duch, który temu towarzyszył, że oni przekazali okupantowi cały księgozbiór, tych drogocennych skarbów. One są właściwie bezcenne, bo ich kopii nie ma. To są, to są egzemplarze unikalne, jednostkowe. Oni tę całą historię przekazali okupantowi wierząc, uważaj, to jest klu tego całego e, w, długiego wstępu. Wierząc, ufając w to, że będzie realizował ich Misję w sposób nieprzerwany. Dlatego nie stawiali żadnego oporu i nic nie zginęło. Bo oni wiedzieli, że ci ludzie w mundurach realizują tę samą ideę. Się... To właśnie zawiła była historia, bo yy, ta polska biblioteka uniwersytecka posiada jedną trzecią tych obszernych zbiorów zamówionych przez szefa SS Himmlera podczas właśnie tego rozprawiania się z organizacją, uznawaną za elitarną organizację w tej części Europy. Także to olbrzymie zbiory rzeczywiście i zapewne wielu z słuchaczy doskonale się orientuje w tej tematyce. Natomiast zacytowanie tego wydarzenia no, miało na celu potwierdzenie tego, że nauka historii i tych wszystkich zdarzeń, które przez wieki się przewijają jakby w tych samych relacjach e, pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, pomiędzy różnymi grupami e, wpływu znajomość tych rzeczy pozwala wyjaśnić bieżące procesy i polityczne, i gospodarcze strefy wpływów oraz pewnego rodzaju granice podziałowe, które i, i, i pewnym y, typowym tropem nie są naruszane przez wieki i one jakby do pewnego momentu zawsze przebiegają gwałtownie, potem nagle się zatrzymują i od tego momentu wszystko już zostaje stabilne. To są naleciałości przez, przez wieki gry interesów pomiędzy różnymi, tak jak powiedziałem, ośrodkami władzy czy klanami, czy rodzinami które za te tereny odpowiadały i warto te rzeczy śledzić, ponieważ tam też kryje się odpowiedź, do jakiego momentu to się może posunąć, aczkolwiek teraz stoimy przed zupełnie nowym wyzwaniem, bo to jest wyzwanie zupełnie epokowe, tak duże procesy globalizacyjne i e, przemiany, które mają na celu stworzenie w ogóle przełomowego momentu w dziejach ludzkości i to już widać zewsząd, bo to przemieszanie stylów, ustrojów, ideologii no jest yy, przedziwne. Yy, na zakończenie, a może dobra, to jeszcze ja ten wątek, yy, który mam na koniec, zostawię sobie na sam koniec. Yy, tutaj bym tym historycznym na razie moją wypowiedź zakończył, żeby jeszcze Zoro do tego coś dorzucił, bo na pewno będzie miał ochotę. No, co, co ja Ci mogę dopowiedzieć, kochany? Ja ci mogę powiedzieć motto przewodnie, tak zwany leitmotiv, że no, przychodzą ludzie w mundurach i przemocą, rabują archiwa, a my przecież wiemy i wierzymy w to, że wszyscy ludzie będą braćmi. Poważna teza. Tak, to jest bardzo głębokie hasło. Ona ma wiele poziomów i jak to prześledzisz, to doznasz wielu oświeceń, tak bym powiedział, <laughs> przewrotnie. Wiele oświeceń na tej ścieżce. Wszyscy ludzie będą brać mi. No właśnie, jest... tylko ten moment przełomowy jest niezbyt yy, przyjemny. Tak, ale zapowiedź jest bardzo optymistyczna i stanowi źródło wprost i pośrednio haseł wielu rewolucji, przewrotów i ruchów prądów umysłowych w Europie i na świecie. Nie, nie można tego przeoczyć patrząc od drugiej strony, czyli od syntezy że to, to nie mógł być przypadek i istotnie, jak temu się przejrzysz, to ma to wspólny korzeń. To motto, to hasło ma jeden, jedyny wspólny korzeń, jedną nić przewodnią przez tysiąclecia. I powiem Ci, odkrycie tego jest naprawdę fascynujące i uczy dyscypliny i pokory jednocześnie. Że, że coś tak ulotnego, a jednocześnie tak zasadniczego mogło przetrwać i, no, i być to, ty, tym właśnie, z, tym zwornikiem jednoczącym tak różnorodnych procesów. No było. I stwierdzam to jako fakt, a nie domysł. To, to, to, to jest taka podpowiedź, że tak powiem, sygnalizacyjna do dalszych studiów, bo to motto i to hasło nadal działa. Tak, ono się też w wielu systemach religijnych przewija. Jest bardzo wyraźne, także w chrześcijaństwie. No właśnie, ale może dzisiaj aż tak głęboko w dzieje ludzkości nie będziemy sięgać. Chociaż może przynajmniej w świat baśni i bajek, ponieważ również parę dni temu dowiedziałem się, dlaczego należy walczyć z goblinami. A źródłem tej wiedzy się okazuje, był również Times of Israel. I to nie był odosobniony artykuł. On się w różnych ujęciach pojawił trzykrotnie, więc jak się już coś pojawia trzykrotnie, no to sprawa jest doprawdy ważna. Mianowicie Jon Stewart, to jest yy, yy, aktor yy, komediowy, komik, yy, był dosyć oburzony yy, dziełem yy, Harry'ego Pottera, yy, autorstwa Pani Rowling, ponieważ yy, tam yy, gobliny mają cechy antysemickie. I to jest bardzo yy, nieładne przedstawienie, goblinów. W ogóle te skojarzenia są okropne. Gobliny są przedstawione jako złośliwe, nisko niskorosłe stworzenia z długimi nosami i uszami. I, z i odstają... miłością do złota. Tak, i kochają złoto. I to mi się zawsze tak. z goblinami kojarzyło. One zawsze takie były i to tak. ja nie jest tutaj taka, takie skojarzenie, bo to że nie, no to w ogóle niemożliwe jest, żeby to jakieś skojarzenia do, dokonywać. Ale to jest Gobliny no, to po prostu goblin. One są antysemickie z, z natury, bo mają krzywe, Tak, tak, tak os, to uznano. Os, i, i, odstające uszy? I debata po prostu się zrobiła tutaj yy, na szerszym poziomie, ponieważ yy, no, to nie tylko tutaj Harry Potter, przecież Tolkien i władca pierścień też tych goblinów tam było od groma. Yy, całe hordy. Także. Nie wiem, czy tutaj ta krytyka nie pójdzie dalej, bo, bo na to wychodzi, że temat jest rozwojowy. Nie, Gobliny Harry'ego Pottera dzierżyły władzę w banku. Tak. Bank służący Skarbuje. czarodziejom w tajemnej sieci podziemnych tuneli i komnat. Tam przechowywano skarby. One kochały złoto. No to, to tak, jest oczywiście. Brzeg grzech pierworodny. To należy je skasować. To są niepoprawne polityczne. Nie chcą się tym złotem podzielić. No zupełnie. Także jest ciekawostka. Ja uważam, że te światy przenikają się coraz bardziej. Wirtual no. z rzeczywistością, bajki jak, z faktami. Jak teraz, się... jak teraz plemię to przetransponuje na metavers, bo już to się zaczyna rozwijać. Wiem coś na ten temat to powiem ci, że będzie nawalanka no, wielowymiarowa. No. I znaczy nie wiem, czeka czy, nas czy... wojna z goblinami po prostu. Ja nie wiem, czy z tego powodu nie nastąpi krach na bitcoinie, no, bo jak, jak wojna przejdzie w, w ten wymiar, no to wiesz, no, to twoja kryptowaluta może się okazać totalnie bezwartościowa. I jako antysemicka, no to, to będziemy musieli ją anulować. No. Nie straszne rzeczy po prostu. Y y <śmiech> Doszedłem a, dzisiaj a do wniosku, czyta czytając to... Czytałeś Tolkiena, przyznaj się. No przyznajmy, oczywiście. Kurde, no cię nareszcie obnażyłem, agent Czytałem. tego wywiadu z zaświatów. Jesteś rodowitym, kurde, antysemitą. Tak, czytasz niepoprawną literaturę podziemną, tak? I w dodatku jeszcze wierzysz i wyznajesz jej niepoprawną nieortodoksyjną teorię monetarną. Człowieku. Ale to jest zupełny zbieg okoliczności. Weź ty się napraw, bo widzę, że w metaversie będziesz miał przestranę. No. Ja tam nie mam żadnych y, śladów. Nic tam nie no zostawiam. Ty, ty, ty może, te, te nie znasz swoich śladów, ale myśmy już tu naszkicowali dokładną mapę twoich poczynań. I on, żeśmy tutaj zrobili projekcję na Metaverse. Powiem Ci, że no, ten klient wygląda brzydko. O kurczę, gorzej od, od tego, nie od, od chomite, tylko na od Gubina. Gubina. Będziesz musiał pokazać certyfikat szczepień ze wszystkimi boosterami, bo inaczej to nie wejdziesz. Nie ma Będę siły. Będę musiał poczekać na zewnątrz. Nie ma siły, jesteś na odsadzie, człowieku, weźcie się, ogarnij, popraw się, bo <śmiech> bo my tu na ciebie patrzymy. Dowiesz, no. <śmiech> te, teraz bardzo się y, rozpowszechniły takie małe koniki ze skrzydełkami. W każdym telefonie taki konik może siedzieć. <śmiech> no i te koniki sobie tak gdzieś fruwają, coś noszą, roznoszą, donoszą, no nie wiem, no, co one tam robią. W każdym razie jeszcze z dzisiaj taką y, informację, również z Timesa y, wiadomego, y, na żywo były informacje z, z komisji w związku z aferą naszą w, w kraju, z podsłuchami związano i to się odbywa, cały czas tam te wiadomości się przewijają w pasku czerwonym, więc sprawa jest w obszarze gorących zainteresowań. Jest rozwojowa, komisję powołano i będziemy wszystko badać, proszę pana. Ja to mam gr przekonanie graniczące z pewnością, że to będzie leitmotiv e, kolejnych wyborów, tak? bo one czekają nas w przyszłym roku i nie będziemy utyskiwać na Mamora z nowymi tam poronionymi reformami podatkowymi, bo to wszystko wiedzy. Wiemy to, proszę Pana, to jest wiadomość nieaktualna, ale kto podsłuchiwał Giertycha i kto ma tutaj kopię jego rozmów, to jest wiadomość dnia, a może Ciebie ktoś też podsłuchiwał, tak? No, także wiem. Wszyscy osobiście będą w tym zainteresowani, bo Bądźmy szczerzy, ja tutaj oczywiście nie podpowiadam, że znam kontakty osobiste twoje i tam całej rodziny, tam znajomych i tak dalej, ale przecież wiem, że każdy proboszcz, każdy wikary, każdy urzędnik, jego znajoma, żona, kochanka, hydraulik i tak dalej ma gdzieś na boku jakieś nielegalne kontakty i z kimś tam się całkiem inkognito umawia na różne całkiem tajne, że tak powiem, komplety. tak. No i to ktoś niestety i to jest bardzo przykra wiadomość dla ciebie. Ktoś już dawno zarchiwizował i nagrał i wie kto, z kim, kiedy, jak długo i po co. To wszystko już wiadomo, ale kiedy te kwity wypłyną i dlaczego, no to wszystko zależy od tego, czy będziesz kandydował do zarządu dużej spółki paliwowej z takiej wdzięcznie brzmiącej wiochy jak na przykład pcim. Dolny, a, pcim dolny. A ja nieważne jaki, górny, dolny. No bo to nie jest obojętne. Czy pcim Kochany, jest dolny, jeżeli nie zabłyśniesz w czasach młodzieńczych, jako jurny, proszę ciebie, rozmówca, powiedzmy sobie, interlokutor i podrywacz na różnych imprezach, gdzie jakiś tam system cię nie zarchiwizuje, no to powiem ci, że w tych konkursach do rady nadzorczej i zarządu dużej spółki, to masz marne szanse, kochany. No, ale to jest prosta reguła. Przyjmujemy tylko kandydatów, na których mamy kwity. Ja ci... To jest, bardzo brzydko to formułujesz. Przyjmuję no tylko kandydatów wszechstronnie sprawdzonych i prześwietlonych. Tak jest. Zupełnie to jest właściwa formułka. Inaczej ja użyłem... brzmi. Mamy inaczej brzmi. Do, do tego Byłem... kandydata nasza partia ma pełne zaufanie. No tak czy nie? Mamy do A niego Kandydat zaufanie? do partii. Bo wie, że wszystko pozostaje na swoim miejscu w odpowiednim cieniu. Ale on ma bezwarunkowe zaufanie. To możesz, to jest nawet w materiałach prasowych. U tego kandydata, przepraszam, prezesa, to sobie może skopiować. No, powiem Ci, że bardzo ładnie napisane. Mam bezwarunkowe zaufanie do Ministerstwa Aktywów Państwowych. W szczególności do jego prezesa. No, nie będę dalej mówił, bo po, po, po, po co mieć problemy, tak? Ro rozumiesz, tak? No. Pan... To, ale to muszę powiedzieć właśnie w tym miejscu. Nie wiem, pamiętasz, że taki był film, gdzie było takie y, mikrofon y, z magnetofonem y, i to było, -bu -bu", niech żyje nam prezes naszego klubu. Tam każdy z pracowników klubu przychodził i nagrywał swoje peany na rzecz prezesa klubu Także to było wizjonerskie i ja widzę, że teraz dopiero pewne sprawy kojarzę z, z dawniejszych dzieł, że to mogą być teraz no nie tyle sprawy rozrywkowe, ile to raczej podręczniki instruktażowe. Jak rozpoznać się w nowym społeczeństwie i w nowych warunkach, kiedy troszkę inne obowiązują? Bo widzisz, ja się tutaj na chwilę się zgapiłem, dosłownie parę sekund nieuwagi i już z niewłaściwego klucza moja wypowiedź poszła, także byłem Ach, niedostosowany do epoki. A to mówiłem ja, ja W poprzednim tygodniu nie mogłem, bo byłem chory. <laughs> Teraz raportuję zgodnie z terminarzem. Także proszę zanotować, że jestem obecny i pilnuję sytuacji. My też tu we dwóch pilnujemy, żeby nic się nie zawaliło, Panie prezesie, meldujemy naszą gotowość, będziemy bronić do upadłego. Nie wiemy jeszcze jak walczyć z goblinami, o ile w ogóle należy walczyć. Może się okazać, że na obecnym etapie z goblinami walczyć nie należy. No ja nie wiem, czy oni są poprawni politycznie i czy nie są antysemitami, bo wiesz. Yy, ja myślę, że partia powinna tutaj wystawić odpowiednią rekomendację, no, ale my nie mamy aż takich kompetencji, żeby ocenić, czy z goblinami się walczy, czy też nie. Ja przede wszystkim nie wiem, czy są anty, czy nie są, bo powiem Ci, to, to mi bardzo doskwiera. Bo jak, no, to ja, to nie zważając na urok osobisty i na wygląd. No, nie czepiajmy się szczegółów, nie bądźmy aż, aż ta, takimi... Oszołomami, no przecież nie można dyskryminować ludzi dlatego, że są, że są brzydcy, tak? Nie można ich dyskryminować, jeżeli nie są ludźmi, tak? No po prostu są inni. No, no, tak, no. tak, tak, Musimy być inkluzywni, są inni, kolorowi, no lubią złoto, to no przecież też nie jest koniecznie grzech, tak? Że lubią złoto. Że mają odstające uszy albo te nosy czy inne, no. No ale wiesz, to potem przechodzimy wilkołaki, strzygi, upiory, to, to jakby oni wszyscy czekają w kolejce, bo no, nie można we wszechświecie tych postaci dyskryminować, bo to w końcu... No, jesteśmy no. inkluzywni, nie tak. możemy nikogo wyeliminować z naszej wspólnoty, bo w końcu jesteśmy jedną wielką wspólnotą. Nie wiadomo jeszcze dokładnie czego i po co, tak? No ale jesteśmy wspólnotą, podobno tak nam mówią. No. Ja tak między nami troszeczkę powątpiewam, że można być wspólnotą... Ze wszystkimi? Raczej nie. Zintegrowaną, z wilkołakami, z złodziejami, wysynami i innymi stworzeniami pod, pod, podłej gatunków. Ale wybacz mi, teraz mówię całkowicie... No, od siebie, ale serio. Bratanie się, proszę Ciebie, zniżanie do poziomu krawężnika no, prowadzi do sprawdzonych, przewidywalnych skutków. Jakich? No, poczytaj podręczniki. Nie będę Ci przecież psuł lektury i suspensu, no. Prawda? To już dawno temu sprawdzono. Także wiesz, ta inkluzywność i te wszystkie programy równania w dół, no chyba mają z góry przewidziany niepodważalny i nieunikniony skutek. Tak? No najniższy poziom, jakby nie było, kończy się w piekle. No i chyba do tego zmierzamy, a do, czy, czy tam dojdziemy? I którędy będziemy spacerowali w tej pielgrzymce, no to wiesz, no zachowaj sobie kilka tajemnic na następne odcinki, bo to wiele paroksyzmów tej wycieczki przed nami stoi i błyszczy nowym światłem z daleka. Ja codziennie przeżywam takie no, nowe odkrycia zagłów zagłówki intelektualnej, zagadki. Zagadki intelektualnej, łamigłówki, zagłówki. To jest właśnie, widzisz, to no, wszystko się zajączkuje i się tworzą nowe słowa. Zagadki łamigłówki intelektualnej. Tak to należy sformułować poprawnie. Nie wiem, jak się nowe słowo od tego stworzyć. Pracuję nad tym. <grym>, jak słychać? Zagłówki intelektualnej. No, widzisz, to nawet moja podświadomość pracuje i nie... nie no za gwizdek intelektualny. Nie daję rady. Rozumiesz? Ma, pracuję w nadgodzinach, ale... Bo słuchaj, ale... bo taki gwizdek intelektualny to cię ostrzega. Gwizdek. Ostra tak. sprawa. Ale za gwizdek to już co? Już po ostrzeżeniu, już po gwizdku? także do końca nie wiesz, czy to jest przed gwizdkiem, czy po gwizdku. Bo w pierwsza, związku z powyższym już jest, już jest ciągle trzeba by uważać. Nie no, i, Mówię ci, że jestem przeciążony. Tę, tą intelektualna nagruska, jak mówią nasi wrogowie ze wschodu, jest tak duża, że być może będzie konieczna pieriegruzka, ale alternatywne źródła mówią, że nie, że będzie konieczna pieriezagruzka. I tu proponujemy analizę językową znawców języka wschodniego, czyli wszystkich ekspertów, żeby mogli tutaj dokonać prawidłowej ekspertyzy, mojego zeznania. Czy nie jestem szpiegiem ze wschodu? Bo to, wiesz, jak zna rosyjski, to może być szpiegiem, nie? Może być szpiegiem. I to jeszcze z dawnych <laughs> czasów. Co? Ja, na czym polega różnica między pieriegruzką i pieriezagruzką? Zagruzowanie i odgruzowanie. Ale to jest jeszcze, to jest jeszcze lepszy cymes tutaj, schowany. Bo to jest cytat z oficjalnej depeszy wypowiedzi na oficjalnych stronach internetowych Białego Domu. Z czasów Hillary Clinton. Żyją jeszcze ludzie, którzy to pamiętają. Tego nie znam, tego nie znam. Mogę czegoś nie wiedzieć, to właśnie tego nie wiem. No to trzeba postudiować. Tam była... To był tak zwany reset z czasów opalonego prezydenta. I tam Ach, to ten reset, tak. To, hilarnia, to jest Hilary występowała w roli tego tam Mikołaja z prezentami i tam dała temu temu taki gadżet właśnie. Faktycznie, był taki obraz, przypomniało mi się. I tam było właśnie rosyjskie tłumaczenie z absolutnie odlotowym tekstem rosyjskim, bo angielski był poprawny. Pier, pierie Zagrózka. I tą Pierie Zagrózkę właśnie teraz robi nasz przeciwnik strategiczny Włodzimierz Włodzimierzowicz, Władimir Władimirowicz, Lenin. Przepraszam, Putin. No i tak, i tym optymistycznym akcentem powoli zbliżamy się do końca, bo nam tutaj trzasnęły prawie dwie godziny, Dobranoc. Nie wiem, jak to minęło. Dobranoc jak, Państwu. Jak zbic... tak? zbicza. czas po prostu. Tak. Ale to tak, jak jest ten, ten przeskok między światami, tak między, mówię, tymi bajkowymi obrazkami, a, a światem rzeczywistym, yy, to rzeczywiście, no, myślę, że punktu wyjścia do następnego odcinka będzie troszkę, bo ja tu ze swoich notatek bliskowschodnich nic prawie nie zrobiłem, <grym> za wyjątkiem dwóch takich czy trzech informacji kulturalno-oświatowych. Ale poczekaj, aż coś wybuchnie. <laughs> jeszcze myślę, nie za dwa tygodnie. To jeszcze mamy troszkę czasu, ja tu jestem dobrej myśli, śledząc te informacje, chociaż jest negatywna strona medalu, zniknęły informacje wojskowe, a to niedobrze wygląda wtedy. Poczekaj, powiadam ci, aż coś wybuchnie i wtedy się dowiemy. Będziemy on... mieć kawę tak. na ław. Tak, i wtedy będziemy wiedzieli połowę tego, co jest wiadome, a druga połowa jak zawsze pozostanie ukryta. No. Trzeba z czegoś zgadywać, proszę pana. Wróżki muszą mieć robotę, nie? Oczywiście. Dobrze, to miło nam się dzisiaj rozmawiało. Dosyć była spójna audycja związana z, z tym tokiem rozumowania. Dygresji nie tak wiele, chociaż daleko idące. Jaki tytuł? Proszę jaki mi to zapodać, żebym się znowu nie tutaj nie, nie, nie rzucał po jakichś parkingach i innych tam zatokach nawracania. wracanie. No, wiedział, jaki jest tytuł motyw przewodni, bo mi to się już zaczyna zajączkować. Powiem Ci, jadę do przodu, cofam, proszę siebie, jadę na trójce, na wstecznym, no nic się nie zgadza, no. Nie wiem, czy zarabiam, czy tracę, co jutro będzie, złotówka w górę, w dół, proszę Ciebie, w poprzek, jakie podatki, ile mi się należy, ile mi jest nienależne, kto mi ukradł, dlaczego, nic nie rozumiem. Monty Python to przy tym jest pikuś, bo, bo żyję, proszę ciebie, w świecie już praktycznie wirtualnym. Coraz więcej to właśnie aspektów wirtualności. Eurokochos czy Generalna Gubernia, to jest pierwsze słowo. Z... Bardzo ładny, powiem Ci, że medal się, to się należy, ale tam było jeszcze lepsze, tak. tam, tam poniżej. Co było dalej? Promocja biedy i zniewolenia, skarbówka w depresji administracyjnej, księgowi Nie na psychotropach oraz sam, sam topimy siebie... Marzanne czy od razu lepiej całą gospodarkę konkurujesz sam ze sobą. Nie wiem, kto wygrał. To, to może wybierzemy na chybił, trafił numer jeden. Euro, czy Generalna Gubernia. Tak jest. No to był chyba przewodni motyw, bo nie wiadomo. Tak, to był przewodni motyw, bo pozostałe są z tego wynikające lub do tego zmierzające. Nie wiem. Tak mówiąc między nami, gdzie jest ta prawdziwa centrala Mamora, czy to jest Wrocław, Breslau, czy też Berlin. No, to, no bo tak to takie to, to, to wszystko, takie nie, nie do końca jest przejrzyste, no? No moim zdaniem jest centrala, ale są również czynniki opiniotwórcze. Aha. Ośrodki. Tak, mi Aha. to prawda. Czyli, o, że tutaj ośrodki. promieniuje Kraków i tam. Inne kierunki południowe, tak? Jest tam więcej niż jeden ośrodek, ponieważ widać, że tam pewne rzeczy falują i nie do końca są takie jednoznaczne. Także gra interesów się rozgrywa i no jeszcze tego nie widać w sposób czytelny. Natomiast gdzieś to z daleka przybywa ta dyspozycja. Czy... Czyli południowy ten kierunek jest cały czas aktualny. Południowy jest, jako opiniotwórczy to jak najbardziej. Aha. I daleko zachodni też działa. I daleko zachodni też działa. Hmm. Ale blisko zachodni to jest nieobojętny. Jak najbardziej w tematach wykonawczych też funkcjonuje. Przynajmniej no to... częściowo. Chociaż ta pozorna walka jest no nie wiem, czy to ona jest na całej linii, czy tylko tak powierzchownie. E, trudna sprawa. Tego dzisiaj nie rozstrzygniemy. Myślę, że już to trzeba zostawić na, na kolejny raz. E, potrzeba więcej, więcej wiadomości e, z już konkretów. Kurde, no i cały czas nie wiemy. To mi, tak powiem Ci, to codziennie rano wstaje i nic nie wiem. I to mnie tak boli, to no, czuję się absolutnie bezradny. No trzymają mnie w niewiedzy, tak jak pieczarkę, słuchaj, w ciemnym pomieszczeniu, żeby rosła. No. No. I rosnę puchkę i nie wiem, co z tego wyniknie. No. Znaczy, ta pieczarka najlepiej, jak będzie płacić duże podatki. To wtedy będziesz super pieczarka. Dobrze, to puchnę w sobie, po prostu się zbieram się. No i nie powiem, co ze mnie wy, wy, wy, emanuje. Tak, to. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam to... tych, którzy. A my sobie takie pogaduszki już właśnie na sam koniec zostawiamy. Także jak ktoś potrzebuje skończyć wcześniej, to, to nie ma przeciwwskazań. Dobranoc Państwu. No to jak powiem st st strategicznie, do usłyszenia.